We'll no ja? no be no, yes. oh, there now. We'll be there now. But I'll have a second one. Are we still there? I lute, I'll be there. There Come got to say Przegam krywki jabła, ci pijać gwiazga światła Świadomość wizji przypadła Błosem gracza zapadła Patrzę ci w oczy, pytam ci, muszę umierać A ty pytasz na jaki mają odbieram Że życie po szansę odbieram Nie odmienisz mnie, Twarze płaczą blazer nie uliczne mary jak we śnie Tyną obraz nie ale mnie Jedyny sposób na nieśmiertelność Najlepszym sposobem na uśmiercenie. Poświęcenie zaistnienie, za istnienie bardzo zaćmienie przez twoich głowę pierdolenie A ja pytam kto podkurwił pierścienie Patrzę na moją dupę skurwiele Brew Tobie wciąż kręcę obla płomienie Myśli, że wydwiła Wasze strony zmieniła, pieniądz to siła. Każdy mózg wygina pyką zazdrości przygina, Wy byłem z gwiazdu Mój styl jaka na uniwersalny południowemu centrum centrum Obracie Odracił ogarnę miasto, dura lekarstwo Od zaliczania dup ważniejsze jest paskarstwo I w składzie wtyki, włoskie żołnierzyki Zadomniają polskie statystyki, to nie triki Wernera, rysunkowe fiki miki, słodycz dla cukierka, serce stworzy je z do ognia, wytapiam trąb, by znieść ofiarę, Zawsze w tej samej klasie cień zdobi twarz na ścianie Wszędzie buch. hardcore to ból, więc to by poczuć tu daję mój Dobrze wie, że nic nie muszę Czuwajcie skurwy, ale jestem tam, gdzie być muszę Cała grasa zaczyna się na nowo, a ta brama wciąż otwiera się tylko częściowo Miasto to miasto, bax to bax, ja i mój brat 132 na zawsze ale świat Słodycz dla cukierka zemstę stworzyć gniewskierka, słodycz dla cukierka Zęcę gdzie słodycz dla cukierka zemstę z dłużej glej Słodycz słodycz dla cukierka zemstę z dłużej, gniewskierka, Słodycz dla cukierka zemstę z dłużej, glej słodycz dla cukierka Ciemna strona złego Boga, własna, jasna, ciasta, droga, zimna woda wroga Pomnażam istnienie, ciemne z jasnym mieszam cienie Nienawiść rozleje, zmienię wydarzenie, to nasze przesłanie Gdy krzyczysz ja słyszę wołanie, zapomnij nieprzestany PWN i Obla emocjonalnie realny, uniwersalny Bez obaw całkiem normalny w telewizorze, w czarno-białym kolorze Szary kolor świata, jeden kolor bata W oczach lata mata, czy się uda, pierwsza i ostatnia próba Rzekomo, wiadomo, chwile życia dono. Szansę ma znikomość, czas biegnie szybko i szybko upływa. Obla wypływa zęsto, rozrywam tę grę, wygrywa. Ubojeni zęsto od cierpienia granic. Pękła niż to nie za nic. Wyciskanie siódmych potów, by to skończyć skład jest gotów. Jedno wejście bez powrotu, zastanowień głębszych, kto najlepszy Własny cień, jeszcze raz Obla PWN plus Z. Drastyczna chwila rzekoma, medmena rękoma, wielka niewiadoma. Z białego złota zwycięstwa korona. Proponowany duchami dla wielu zakazany, bo, nieznany, bo nie bo Błonie moja dawna szata, co to było Uderzenie bata śmierci Po raz trzeci, obraz trzeci z pierwszym leci Środek gany świeci, twa dogrywka jeszcze czas się zmieszczę, co zacząłem skończę wreszcie Człowiekiem od nasady nie złamię składu zasady Nie przekręca, nie dasz rady, co się dzieje? Słodyk zemstę mam wyleje i obleje. ciebie słodyść dla cukierka, zemset stworzy gniewu z kierka słodyś dla cukierka, słodyś dla cukierka Zemset stworzy gniewu z Słodyść dla cukierka, słodyś dla cukierka. Słodyś dla cukierka. Zem się z tłucz giguskierka, słones dla cukierka Złodzisz dla cukierka, słodisz dla cukierka Zemps z dwóch, gniewu skierka, złodz la cukierka Słodis dla cukierka, swojisz dla cukierka Zesce z dwóch, gdzie w skierka, słones dla cukierka Zemps z tłóźni gniewu skierka, słodz la cukierka, swodisz dla cukierka, zems z tłuż gniewu skierka, słones dla cukierka Batman, lamza bet se back, gdzie me dziosiem Anemania, ha sun eyes, flick flag i mientha.